tutaj przemielić taki temat, ale wie pan, no, tak konkretnie, na bogato. Zezowaty Zorro z tygodniowy przegląd wydarzeń, oraz z bogaty mem, ekonomia i geopolityka, przedstawiają Mielenie ze Zorrem na bogato. Jedziemy z tym koksem. Jedziemy z tym koksem. To kogo dzisiaj zmienimy? Jaki temat? No dobrze, to z, z czym dzisiaj jedziemy? Zjedziemy dzisiaj z motywem rybaka. Mianowicie w naszej kulturze przecież motyw rybaka jest bardzo popularny, ponieważ święty Piotr, uczeń Jezusa takim rybakiem był. On jest teraz przecież patronem Rzymu, tak? Na, na, na kanwie na skale Piotrowej powstała cała wielka religia. Ale w tym samym rejonie i znowu rybak, tym razem w XXI wieku się pojawia. W cytacie Powiedział mi pewien rybak, zróbmy jak Anglicy Albo reguły się zmienią, albo nie ma sensu siedzieć w klatce no, Są to słowa lidera prawicowej włoskiej ligi Matteo Salviniego Który w tym momencie stawia kolejny raz sprawę na ostrzynoża, Czyli Włochy kontra Unia Europejska a gra jest warta świeczki, ponieważ jak zawsze we Włoszech dużo się dzieje na gruncie politycznym, na gruncie bankowym, a ostatnio także na gruncie epidemiologicznym. O czym postaramy się dzisiaj powiedzieć, tak? No tak, jakby od, od południa atakują wszystkie plagi jednocześnie. Nie wiem, czy to jest znak czasu, czy tak było zaplanowane, ale, no, ale najwyraźniej wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Czyli, czyli zaczęliśmy bardzo, bardzo klasycznie. Tematów jest kilka tak naprawdę, które się ze sobą łączą. Więc ja może na początek powiem o tych najnowszych newsach. Były minister spraw wewnętrznych Republiki Włoskiej, pochodzący założy, przewodniczący Ligi Północnej Matteo Salvini, aktualnie partia opozycyjna, będzie mierzyć się z zarzutami prokuratorskimi. Dotyczy to, dotyczy to sprawy z 2018 roku, kiedy jeden ze statków wiozących y, migrantów z Afryki został y, za, jego, za, jego, za jego rozkazem niewpuszczony do portów włoskich. No, sytuacja wywołała oczywiście oburzenie w, w wielu gronach, w szczególności, w, w szczególności unijnych oraz, tych, oraz mniej konserwatywnych, nazwijmy to postępowych. Na przykładu na panią kapitan statku został wydany, wy, wy, wydany wyrok mówiący, że nie ma prawa wstępu do Włoch, jest traktowana jako, jako pirat, tak? Natomiast Matteo Salvini w tym momencie będzie, mówiąc potocznie i brzydko, grillowany przez aparat sprawiedliwości Włoch. No i może z tego wyjść bardzo ciekawy, bardzo ciekawy proces, ponieważ e, Salvini i jego Liga Północna w tym momencie od, od dłuższego czasu e, prowadzą w sondażach. Jeżeli by Salvini umiejętnie jeszcze rozegrał ten proces, to kto wie, czy w następnych wyborach nie miałby szansy na rządzenie samodzielnie, tak? Wszak we Włoszech, kraju, który ma problemy zarówno ekonomiczne, jak i tak naprawdę swoje własne gospodarcze, na gruncie makro i mikro, e, migranci z Afryki Północnej nie są mile widziani. Tym bardziej, że w momencie rozpoczęcia tej migracji Unia Europejska zostawiła wszystko tak naprawdę na samym początku na głowie włoskiej, dopiero z czasem wprowadzając te mechanizmy relokacji. No, Salvini bardzo sprawnie i sprytnie rozgrywa swoje karty i moim zdaniem to już od miesięcy powtarzam, że widzę go w fotelu premiera. Jest to kwestia, kiedy natomiast czy, to chyba już nie, nie budzi wątpliwości, bo jego plan jest dosyć czytelny i prowadzi do zwycięstwa każdy kolejny krok do tego zwycięstwa zbliża między innymi to ostatnie zaostrzenie, czy teatralny ruch polityczny Salviniego konfrontacji wobec Brukseli temu służy, bo takie, jak mówią niektórzy komentatorzy, nie odpowiedzialne propozycje wyjścia z, nie tylko ze strefy euro, ale po prostu z Unii Europejskiej, bo taka propozycja z ich ust padła, taka sugestia, no, To jest przeciwnie, bardzo odpowiedzialny ruch z jego strony, bo to była tylko sugestia i była wypuszczona zarówno na rynku wewnętrznym po to, żeby zdobyć punkty i rozpocząć na ten temat rzetelną dyskusję polityczną, jak i na rynku zewnętrznym, głównie wobec Niemiec. Bo cały, cała bitwa, jak podskórnie Rzymianie czują i rozumieją, odbywa się między Rzymem a Berlinem i tu główny motyw także osobisty vendety wobec Mateo Salviniego to pani kapitan Karola Rakete pani Rakete pochodząca z Hamburga kapitanująca na statku pod banderą niemiecką fundowany ten statek przez fundację Sorosza z północnych Niemiec bo tam jest kilkadziesiąt takich fundacji soroszowych pomocy różnych humanitarnych w ramach tak zwanych społeczeństw otwartych otwarte społeczeństwa polegają na tym że nie mają granic w szczególności morskich no więc jest to logiczne że Soros przewozi opalonych z Afryki na najbliższe wybrzeże, czyli na Sycylię bo tam statek rakiety został zatrzymany przez Straż Przybrzeżną i Guardia Civil to znaczy, tam chodziło o to, że były też niezałatwione formalności celne ale ten, ten cały rozgardiarz został krótko załatwiony przez Salviniego w ten sposób, że on wydał Rozkaz znaczy zabraniający zawijanie do tego portu ze względów na zagrożenie epidemiologiczne. A propos obecnych wydarzeń i gospodarcze, bo to są nielegalni imigranci. No, a fundacje międzynarodowe, popierane przez ONZ, zwłaszcza przez Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców, rozpoczęły w tym momencie nagonkę. Na Salvini'ego, podobno, rzekomo łamiącego konwencję międzynarodową o ratowaniu uchodźców. Co jest nieprawdą, bo ta konwencja nie zmusza nikogo do otwierania swoich granic na każdą migrację. A to, że raketa się uparła, że chce wylądować przycumowawszy w porcie włoskim zejść na ląd i wypuścić cały swój bagaż, czyli ponad setkę opalonych, no to już jej własny problem, bo tam Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dało im żywność i inną pomoc, wodę i prąd, żeby doładowali tam te swoje różne nadajniki radiowe na, na pokładzie. Także tutaj złamania prawa morskiego i innego nie było, ale całe zamieszanie które się z tym wiąże oparto na zasadzie humanitarnej a że skoro tutaj dwa tygodnie kwitli czy tam trzy nawet na nabrzeżu a później zostali jeszcze odstawieni przez straż przybrzeżną, znaczy zmuszeni do wyjścia z portu i zacumowali kilkadziesiąt czy kilkaset metrów dalej to spowodowało wielkie uszczerbki zdrowotne, podobno, że brakowało im wody, żywności i tak dalej, no a przecież nikt ich nie zmuszał, żeby tam stali na kotwicy trzy tygodnie mogli płynąć do każdego innego portu bo może jest otwarte dla ruchu i tu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Włoskie ich przecież nie aresztowało owszem, przez krótki okres tam było kilka dni ten statek, który zawinął na nabrzeże, został zablokowany to znaczy z tego powodu, że naruszono procedury celne no to służby celne go po prostu zaresztowały okręt razem z panią kapitan czyli nie mogła opuścić tego statku bo była aresztantką razem z tym statkiem łamiącym procedury naruszającym granice włoskie no więc zanim ta procedura się skończyła, to oni stali w porcie, a potem zostali relegowani z tego portu, już byli wolni, ale nadal stali tam na, na, przy tym brzegu. No i w związku z tym, że stali, to teraz się próbują e, drogą sądową, ten, ten proces się już toczy w Międzynarodowym Trybunale, e, przeciwko Włochom, przeciwko Salwiniemu osobiście że naruszył konwencję o, o, o ochronie uchodźców, która jak mówię z tego krótkiego opisu stanu faktycznego, no to jest dęte wszystko, bo no, niczego nie naruszono, nikt nikogo tam nie, nie tak naprawdę nie, nie poturbował, nikt nikomu nie zrobił krzywdy, nie pozbawił wody i żywności i nie pozbawił możliwości żeglugi także. Owszem, na krótki czas, tam kilka dni, kiedy te procedury celne były otwarte, no to statek był po prostu zaplombowany przy nabrzeżu i nie wolno było się ruszać. Do chwili wyjaśnienia, jaki jest jego konkretny stan wedle prawa morskiego i międzynarodowego. Kiedy to zostało wyjaśnione, no to zadziałał ten dekret Salviniego i nie wpuszczamy was i jedźmy. Jedź się sobie w drogę, w szeroki świat no i teraz mamy sprawę politycznie dętą przeciwko Salviniemu bo dwa tygodnie temu Senat Włoski zdjął mu immunitet po to żeby móc stanąć jako oskarżony w tej sprawie o rzekome zbrodnie przeciwko ludzkości właśnie z tej, z tej konwencji międzynarodowej o, o pomocy rozbitkom na morzu. Pod takim zarzutem on tam staje. No i będzie odpowiadał. I czytelnym zamiarem polityków, szczególnie z Berlina i z Hamburga, z tych wszystkich fundacji Sorosza jest, żeby go napiętnować tak, aby już do polityki nie mógł wrócić z tym piętnem złoczyńcy. Co jest kontrproduktywne, szczególnie we Włoszech, bo Salvini, korzystając z tego całego zamieszania, pompuje swoją kampanię wyborczą, bo wie, że ta koalicja obecnie zmontowana po wyrzuceniu go siłowym z rządu przez hmm, zmowę prezydenta Sergio Mattarelli i słabego premiera Contego Giuseppe Conte to jest człowiek bardziej lojalny wobec Brukseli niż wobec Rzymu. To jest przymusowy premier, więc wyrzucił taki, tego, zgodził się na wypchnięcie z rządu Salviniego po to, żeby jego gwiazda, że tak powiem, mu nie, nie przeszkadzała. Ale ten rząd koalicyjny obecny w Rzymie jest bardzo słaby, a że, że jest słaby i słabnący, że w ogóle z trudem go dopięto, no to można sprawdzić w sondażach, bo partia, która go spięła. To jest partia demokratyczna Sylwio Berlusconiego, który jest no, takim obrotowym koalicjantem nadającym się do każdego rozdania. Ma ambicje polityczne, które wcześniej były przetemperowane, ale on chce wrócić do polityki. Małą ma szansę, bo jego partia jest słabnąca. I słabnąca jest gwiazda, co jest bardzo intrygujące, drugiego koalicjanta poprzedniego rządu, z Salvinim współrządzącego, czyli pięciu gwiazd, czyli tak zwanej partii populistycznej, szczególnie z południa Włoch. Ona jest taka re rewindykacyjna, to jest typu włoskiej samoobrony partia z różnych tam ludzi ciekawych, osobistości złożona, takich estradowych powiedzmy sobie głównie, ale to nie przeszkadza, że, że oni się nadawali na wybory. Ta partia gwałtownie spada i jej elektorat zagospodarowuje skutecznie, skrzętnie i konsekwentnie Lega Nord, partia poważna, Salvini jest poważnym politykiem, tak jego partia też jest poważna i wywodzi się z poważnego okręgu, bo to są okręgi przemysłowe na północy Włoch. Tam, gdzie obecnie się rozpętał wirus, prawda? I tam są popularne hasła antyimigranckie Lega Nord i tam jest popularny Matteo Salvini osobiście bo on o to zadbał on nie, nie spoczywa na laurach i pracuje bardzo usilnie wokół swojej osoby pompuje sondaże dla siebie i dla swojej partii iż nie trzeba być nie trzeba sokulego wzroku żeby dostrzec że obecna fala nawet wrogości wobec migrantów szczególnie chińskich ale wszelakich i zamykania granic podniesie go znowu w sondażach. No bo się przy okazji tego koronawirusa okaże się, że zamykanie i kontrola granic są czasami nie tylko pożądane, ale wręcz jedynie skuteczne. Że granice jednak do czegoś służą. No, czego doświadczyliśmy w ten weekend na przełęczy Brenner między Włochami a Austrią, to jest naj, największa trasa kolejowo-autostradowa północ-południe przez Alpy, Wiodąca, no tam pociąg z Włoch został zatrzymany no bo wiadomo, że we Włoszech szaleje epidemia no i ruch zablokowano także Unia Europejska i otwarte granice i Schengen, wszystko pięknie ale w, w sytuacjach zagrożenia no granica się do czegoś przydają więc i to, to ludowi włoskiemu tego nie trzeba powtarzać, Salvini znowu okazał się, miał rację Rzutem oka jeszcze na włoską scenę polityczną, no to warto zauważyć, że wszystkie wymienione tutaj przez nas partie, czyli zarówno Pięć Gwiazd, jak i Partia Demokratyczna, jak i oczywiście Liga Nord, Liga Północna, to tak naprawdę są traktowane jako partie, spo... na pewno dwie, jako populistyczne. Myślę, że Partię Demokratyczną ze względu na osobę przewodniczącego, ich duchowego lidera Berlusconiego, również można by pod ten nurt zaliczyć. Czyli trzy największe partie we Włoszech są populistyczne. Co ciekawe, Liga Nord zaczyna, zaczyna zdobywać poparcie w tych regionach, które, czy w tych okręgach, które zazwyczaj do niej nie należały, a co więcej, udaje im się pozyskać głosy Socjalistów, a.k.a. komunistów, ponieważ no oczywiście po upadku Związku Radzieckiego Włoska Partia Komunistyczna zmieniła troszeczkę, wyprowadziła sztandar, powiedzmy, żeby wprowadzić troszeczkę mniej czerwony, czyli z partii komunistycznej przeszła na nazwę socjalistyczną. Natomiast ruch komunistyczny oddolnie, o dziwo, ma się we Włoszech cały czas w miarę silnie. Nie ma już, nie ma oczywiście masowego poparcia, natomiast jest zauważalny, no na pewno nie tak jak u nas. Włoska scena w tej, w tej sytuacji, przy okazji całej sprawy z koronawirusem, przy okazji kwestii gospodarczych i tak naprawdę... Wszystkich problemów ekonomiczno-gospodarczych, które Włochy mają, no będzie tak naprawdę coraz bardziej bić się między sobą, a zwycięzca wygląda na to, że będzie to jeden, tak, że będzie to Liga Północna. Co może na pewno pomóc Lidze Północnej w, w, w ciągu najbliższych miesięcy? No to wspomniany przez nas koronawirus, czyli na przykład przymusowe zamknięcie granic. Należy też pamiętać, że Liga Północna, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi i ma swoje największe poparcie, ma swój matecznik właśnie tam na północy, w Dolinie Padu. padu, padu. To, je, to właśnie tam to właśnie tam znajduje się kilka okręgów w tym momencie już objętych kwarantanną ze względu na występowanie przyrzutów koronawirusa. Północ jest odpowiedzialna tak naprawdę te okręgi, za większość produkcji włoskiego PKB, to tam znajdują się regiony przemysłowe, tam znajdują się największe fabryki, a te obszary, które w tym momencie zaczynają być odcinane i obejmowane kwarantanną, no to są odpowiedzialne za circa 30% całego PKB włoskiego. Możemy więc mieć bezprecedensową sytuację, w której gniew ludzi oczywiście skieruje się przeciwko rządowi i będzie coraz bardziej pompować jeszcze Ligę Północną. No, tu nie trzeba tego zgadywać, bo to jest już obecnie pewne. To była moja prognoza z ubiegłego roku przy lepszym standingu, bo było jedynie niewielkie zagrożenie europejską recesją w czwartym kwartale zagrożenie recesją w centrum euro się spełniło co z definicji przepowiada z niewielkim opóźnieniem na peryferiach euro recesję no to się musiało starzyć, dlatego, że centrum euro ma większą, jest bardziej konkurencyjne więc jest się w stanie odbić resztkami swojej energii od tych słabszych i słabe usze poniosą na peryferiach ciężar tej recesji no bo tak zawsze było taka jest logika w gry rynkowej i z definicji przewagi rynkowej to właśnie wynika że bogaty zawsze zarabia więc przemysł niemiecki, który się kurczy oczywiście odbije się od peryferiów euro i utrzyma swoje marże zysku kosztem peryferiów one będą drenowane w tym momencie jak to będzie skutkowało w budżecie włoskim, no to wiadomo on już się nie domykał w ubiegłym roku, więc jeszcze bardziej się nie będzie domykał i będzie bardzo burzliwa dyskusja o deficyt budżetowy przecież już otwarta jeszcze za kadencji Salviniego i przy Kryta różnymi politycznymi układankami i kłamstwami cudami księgowymi w trójkącie między Europejskim Bankiem Centralnym Ministerstwem Finansów Niemiec i Ministerstwem Finansów w Rzymie, ale te cuda się kiedyś skończą i to bardzo szybko, kiedy zawita recesja i pojawią się kolejne dziury które trzeba będzie na szybko załatać i nie będzie wiadomo skąd i czym na to Salvini ma już plan on go zaproponował to są te kwity dłużne, ministerialne włoskiego ministerstwa finansów skrypty dłużne polegające na no, że to eurobis włoskie Włosi drukują sobie takie obligacje które mogą służyć w euro oczywiście denominowane które mogą służyć jako alternatywny pieniądz oni je nazywają chyba mini-boty tak, no to chodzi o mini-bony skarbowe no to, że, no to jest, de facto jest to alternatywne euro drukowane w Rzymie Ponad, bez żadnych ograniczeń limitów te narzuconych przez Europejski Bank Centralny więc dragiemu, a obecnie pani Lagarde siwe włosy stają na głowie ze zgrozy bo to taki krok rozbije strefę euro bardzo szybko ale pomijmy, że takim właśnie dolarem, greenbackiem Stany Zjednoczone Północ wygrały wojnę secesyjną też tu jest tylko jak ta jazda się rozpocznie to jest jak lawina, jest tylko pytanie kto będzie mniej poobijany Włosi z tych licytacji, z tych planów rządowych poprzedniej ekipy jasno wynika są zdeterminowani, żeby i to nie oni byli chłopcami do bicia. Bo owszem, byle starego pożekadła. Jeżeli jesteś winny bankowi 5 tysięcy, to jest to twój problem, ale jeżeli jesteś winny 5 milionów, to jest problem banku. No, w, w, w przypadku Włoch to, to są kwoty zagrożone. E, to jest kilkaset miliardów euro, mhm. z którymi, które trzeba by po prostu w postaci niespłacalnych kredytów pożegnać czyli spisać na straty Europejski Bank Centralny, ani Bundesbank ani żadna inna instytucja europejska finansowa, ani ich konsorcjum nie jest w stanie takiego, takiej straty zainkasować to by było po prostu funkcjonalny koniec strefy euro ale ktoś, tę dziurę, która funkcjonalnie we włoskim systemie bankowym istnieje w postaci tych odsuwanych spłat rad kredytów, które są nie, nie są obsługiwane obecnie no ktoś będzie musiał to zainkasować, to, to, to śmierdzące jajeczko kiedyś, pytanie kiedy no, to odsuwane jest przykrywane kolejnymi tam kredytami pomocowymi i tak dalej, no ale jak kwoty zaczynają być wielkie no to brakuje no już nie, nie ma z czego że tak powiem dosypać i to szczególnie w sytuacji recesyjnej będzie będzie rozgrywane i Salvini licytuje na twardo poprzednie swoje wypowiedzi zapowiadające tę alternatywną włoską walutę euro w postaci tych kwitów dłużnych włoskiego rządu ponad limity tam ustalone przez Europejski Bank Centralny podwyższył teraz poprzeczkę i mówi, no przecież możemy zacząć rozmawiać na temat italexitu wyjścia Włoch z Unii, no bo przecież Brytania wyszła właśnie z Unii i nadal istnieje i raczej ma dosyć dobre przed sobą perspektywy gospodarcze. Chodzi o, po pierwsze o te, o te rozmowy na ten temat, brzydki, który podobno jest tematem tabu, no i tutaj Niemcy szczególnie zgrzytają zębami, no jak to, jeszcze jeden zdrajca się znalazł i już nam się budżet nowy na kolejną perspektywę wieloletnią nie domyka i ostatni szczyt w weekend się zawalił, bo nie możemy się dogadać jak to będzie, bo nam brakuje kilkadziesiąt miliardów składek brytyjskich, które odpadły i jakoś to trzeba będzie załatać a tutaj kolejny zdrajca się pokazuje i być może Włochy też wystąpią z euro, na razie tylko grożą, no ale jak przyjdzie co do czego, trzecia gospodarka strefy euro, no to co wtedy no to żegnaj wizjo zjednoczenie Europy no, to po... i ta Italexit kończy dzieło ja nie twierdzę, że to się stanie I, tak, i Salvini również też tego nie twierdzi że tak się stanie on tylko zasugerował zacznijmy na ten temat rozmowy no bo skoro wy nas tu przyciskacie do muru tak, że nie możemy oddychać to my potrafimy sobie z tym jakoś poradzić po prostu podpalimy jeszcze jedno ognisko i wtedy wam się zrobi gorąco no, to jest, to jest typowa, klasyczna wręcz, rozgrywka cykora. Skoro jest z tamtej strony przeciwnik i ma duży samochód z dużym silnikiem, no to dodajemy gazu. No Jest, jest teraz bliżej do kolizji niż było wcześniej. Mhm. Ale to nie Zresztą? znaczy, że Salvini chce doprowadzić do Kraksy, bo większość Włochów nadal nie tylko nie chce wychodzić z Unii, bo ona gospodarczo i osobiście no w każdym wymiarze życiowym się opłaca. Bo w tym życiu codziennym ta Unia jest przydatna. Te otwarte granice, handel i tak dalej. No i także to euro jest jakoś przydatne. Włosi na niego sarkają i wiedzą, że to euro ich dusi, ale nie chcą się pozbyć euro. Chcą w nim pozostać Nie do końca są świadomi kosztów z tym związanych Że jeżeli pozostaną w euro No to będą niebawem odgrywali tę samą rolę Którą dzisiaj odgrywają Grecy Znajdujący się w, no, w pokoleniowej stagflacji Czyli w depresji gospodarczej Całe pokolenie jest spisane na straty już no, tutaj ja chciałbym przytoczyć to, co powiedziało swego czasu, to, co powiedział swego czasu Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który powiedział, że Włochy straciły gospodarczo dwie dekady, a prawdopodobnie jeszcze dwa kolejne dziesięciolecia stagnacji ich czekają. Tak naprawdę już od według, właśnie, według, według Międzynarodowego Funduszu Walutowego włoska gospodarka była już w stagnacji w spadku od dłuższego czasu, i tak naprawdę wyratował ją ten dodruk przez Europejski Bank Centralny. Natomiast ja pozwolę sobie tutaj przytoczyć kilka statystyk a propos kilka liczb, jak wyglądają Włochy. Przyrost PKB jest minimalnie powyżej zera, przynajmniej kiedy ostatni raz sprawdzałem. Natomiast jeżeli weźmiemy do tego realną inflację, no to jesteśmy już poniżej zera. Dług publiczny 132% PKB. Przypominam, że historycznie nikt nie spłacił długu większego niż 90%. Znaczy, przepraszam, spłacano przez default, przez bank bankructwo. Kolejna ważna rzecz to jest tak zwany dług ukryty, czyli mówimy tutaj o targecie 2, czyli systemie rozliczeniowym pomiędzy na yy, przykład Włochami a pozostałymi krajami Unii Europejskiej, tak? czyli tym balansie, który jest na koncie z każdym z tych krajów. Tak? no to włoski target 2 balance jest bardzo niski jest negatywny to znaczy Włochy więcej kupują sprowadzają z zagranicy niż eksportują i jest to 25% włoskiego PKB kolejna rzecz na którą teraz w kontekście koronawirusa czyli naszego czarnego a będzie należy zwrócić należy zwrócić uwagę to przychody z turyzmu Włochy na przykład w 2017 roku zaliczyły blisko 45 miliard, miliardów dolarów przychodów z turyzmu. Ta kwota tak naprawdę, no, poza 2015 rokiem, no to w i poza 2010 to cały czas była powyżej 40 y, miliardów, tak? W momencie, kiedy, w momencie, kiedy odwołuje się takie imprezy, jak dla przykładu karnawał w Wenecji, gdzie informacja o tym idzie w cały świat, kto wie, kto wie czy tak, może nie czy ale o ile te przychody z turyzmu włoskiego spadną w tym roku a jeszcze nie otworzyliśmy puszki Pandory a puszka Pandory to te wszystkie włoskie zombie banki, prawda? no niestety one żyją jak zawsze z gospodarki tej realnej no i kiedy realna gospodarka się kurczy no to zaczynają się schody jest poważny kłopot i on niebawem się objawi i będą przedterminowe wybory bo obecny rząd postawiony pod ścianą będzie próbował się ratować jak? no podwyższając gwałtownie podatki obcinając fundusze socjalne, które natychmiast wyprowadzą ludzi na ulicę pod sztandarami już gotowego rozgrzanego <laughs> Salviniego, który tylko się uśmiecha i mówi, no słuchajcie, ale ja wam to mówiłem. <śmiech> Nie ma jego korzyść, chyba, że zostanie skazany prawomocnie na zakaz yy, posiadania funkcji państwowych dla przykładu na okres pięciu czy dziesięciu lat. Tak jak podobnie zrobiono to z Berlusconim, prawda? No to w tę stronę zmierza i jestem ciekaw, czy ta demokracja tekturowo, fasadowa tak właśnie to zrobi bo istnieją mocne przypuszczenia że to właśnie tak się skończy ale jest jeszcze wariant pod tytułem ulica i na ten wariant gra Salvini bo, no bo wie, że tam są jego interesy i tam jest jego elektorat i tam są, jej, tam są jego żywotne siły kiedy kilkadziesiąt procent ludzi oburza się na takie działania a w tę stronę sterujemy Salvini chce ich zaszczepić wstępnie no, że, że będzie męczennikiem na ołtarzu starcia z, z Unią Europejską żeby w, w gniewie wystąpili w jego obronie. No niekoniecznie dlatego, że go kochają, ale dlatego, że on jest w takim wypadku stanie się ich osobistym reprezentantem. Skoro jego wsadzą za kratę i zabronią mu działalności publicznej, no to jest tak, jakby każdego Włocha z, z, z osobna ktoś wsadził za kraty Na tym polega ta metoda identyfikacji władza ludowego. On, on jest takim leperem włoskim i to bardzo zgrabnie się przygotowuje. Ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy to mu się uda to posunięcie takiego ludowego męczennika. Ale ma spore szanse. Bo rzeczywiście on zmierza w tę stronę, bo no to nie jest polityk salonowy. On przez ostatnie miesiące bardzo dużo wiecował i, i się lansował, że tak powiem, na ulicach i w różnych miejscach publicznych po to, żeby stać się takim no bo wcześniej już był, ale teraz już jest gwarantowanym takim wodzem ludu i myślę, że w takiej sytuacji sąd najwyższy w Rzymie będzie mocno się zastanawiał, czy mu przysolić taki drakoński wyrok no bo ulica potrafi się burzyć ale to może być bardzo ciekawe ponieważ zakładając, że taki wyrok Salvini dostanie nawet powiedzmy zakaz pełnienia funkcji publicznych przez rok minimalnie, tak i będzie grał pod, pod ulicę to w świat od razu pójdzie informacja, ponieważ Salvini już w pewnych gronach yy, posiada łatkę faszysty Między innymi swego czasu burmistrz Liverpoolu stwierdził, że niech no tylko tutaj przyjedzie na wiec To my brytyjscy ludzi mu pokażemy jak traktujemy faszystów Więc w takiej sytuacji na pewno w świat poszłaby od razu informacja o upadku demokracji O kolejnym marszu czarnych koszul na Rzym To w tą stronę by szło w tą stronę by szedł po prostu przekaz medialny. No, narracja, narracja bajkopisarzy z, z, z głównego nurtu oczywiście w tę stronę podąży, ale nastroje społeczne będą bardzo złe, bardzo kwaśne i wobec tak dużego sprzeciwu no, kolejny rząd, nawet jak uda się zakneblować Salwiniego, to tym bardziej będzie podminowany, bo wszyscy będą wiedzieli, że prawdziwy przywódca jest, no, siedzi gdzieś za kratami albo ma zakaz działalności. Te, takie, tego typu zakazy w przypadku trybunów ludowych są przeciwskuteczne, bo tworzy się nowy męczennik i ten męczennik po prostu jego nie da się oblać gnojówką i hasłami takimi faszystowskimi i innymi łatami, że to, to Włosi po prostu na to leją czy, czy jakiś tam jakiś głupek w drugiej stronie Europy nazwie Oni wiedzą o co chodzi jeżeli zobaczą swojego przywódcę na aucie no to po prostu będą starali się go bronić w odruchu samoobrony tak, na tym pojechał Leper i był właściwie nietykalny no i to samo się może stać we Włoszech bo to są bardzo y, krzepcy ludzie no, w sensie temperamentu południowego ich łatwo jest wkurzyć I, i warto jeszcze zwrócić uwagę że wspomniany Berlusconi jest typem polityka salonowego skompromitowanego umorusanego we wszystkie układy bunga bunga no ale Salvini jest jego przeciwieństwem, bo on nie jest salonowcem, jest człowiekiem z ludu i nie ma na niego żadnych kwitów. Do tej pory przynajmniej nie ma żadnych kompromatów na niego nie można go zatupić, bo nie było żadnych dziwek, nie było żadnych, no przynajmniej o tym nie słyszeliśmy, a powinniśmy już byli o tym usłyszeć. jakiś łapówek i tak dalej. To jest ciekawe, bo na tym przykładzie widzimy pewną zmianę pokoleniową, która ma miejsce we Włoszech, ale którą powoli daje radę zauważyć też w całej Europie, tak? Bez względu na poglądy, czy powiedzmy bardziej lewicowe, prawicowe, centrowe, nieważne, tak? Zaczyna nachodzić ta zmiana i widzimy starych leśnych dziadków, za przeproszeniem, którzy trzymają się twardo krzeseł i starają się nie dać zrzucić tej opcji, Niezadowolonego, nie, niezadowolonego ludu, gdzie pojawia się właśnie jakiś, może nie trybun ludowy, ale postać na przykład charakterystyczna, potrafiąca poz, porwać lud i która y, zaczyna rosnąć. Są to zazwyczaj ludzie o wiele młodsi od, y, po, od rządzącej kasty politycznej, czyli dla przykładu 40 lat circa, może, może nawet mniej, i widać w tym momencie już w całej Europie coraz bardziej po prostu budzący się ten nurt y, zmiany pokoleniowej ona musi nastąpić tym bardziej, że młode pokolenie odczuwa na własnej skórze realny spadek jakości życia to pokolenie ojców korzystające jeszcze z dobrodziejstw, z dobrodziejstw obfitych emerytur i dodatków socjalnych, ono dogorywa. Ta obfitość socjalu w Europie bardzo szybko się kończy, nawet w samych Niemczech, które do tej pory były uważane za ojczyznę socjalu. Niemalże takie, takie centrum dobrobytu europejskiego, do którego wszyscy opaleni zdążają tymi swoimi watachami tak idziemy po azyl do ciebie matką mak, Makrelo skryjemy się pod twoim skrzydłem ty nas obronisz to się kończy bo niemiecki socjal się już nie domyka już wystarczyło dwa lata tych eksperymentów z importem milionów opalonych i już są braki no, są braki przede wszystkim demograficzne, bo kolejne pokolenia są mniej liczne. Wyż demograficzny powojenny po prostu się wyczerpał, bo on wymiera obecnie przechodząc na emeryturę i trzeba mu zapłacić za tę emeryturę. Ja widzę dla Salvini'ego, jako dla przyszłego włoskiego premiera, jeszcze inne troszeczkę zagrożenie. Mianowicie on ma szansę dojść do władzy na kanwie niezadowolenia społecznego, na, punkcie, na kanwie oporu antyestablishmentowego, ale na kanwie również kryzysu gospodarczego, tak? Tylko nie zapominajmy, kto tak naprawdę stanowi jego główne poparcie. Północ. Zabrzełem to trochę jak z Greotron, ale północ. Przykładowo Lombardia, która... Yy, wy, która wysy, no, bo, bo, bo, oczywiście tak jak w Polsce jest tutaj budżet centralny, więc Lombardia jako powiedzmy yy, województwo wysyła do Rzymu yy, pieniądze, Rzym od, od, odsyła jej część budżetu i w rezultacie Lombardia co roku jest 81 miliardów dolarów mniej, yy, ma mniej w kieszeni niż gdyby na przykład zachowała to dla siebie. Wenecja z kolei 23 miliardy, tak? Włochy natomiast, Włochy no historycznie tak naprawdę do połowy XIX wieku to był zlepek republik, który został zjednoczony pewną ideą w końcu tej włoskiej ojczyzny. Ta, ta idea tak naprawdę rosła w siłę w bólach i ona też nie do końca została już jeszcze tak scementowana, ponieważ yy, no widzimy, widzimy tutaj tendencje odśrodkowe Północy Widzimy jakieś tendencje ośrodkowe Na Sycylii Widzimy pewne tendencje ośrodkowe, odśrodkowe Również na Sardynii tak? Dumni Sardyńczycy I teraz pytanie Jeżeli Salvini Na przykład dojdzie do władzy Na kanwie tych punktów które, które tutaj podałem I nie uda mu się okiełznać Problemów gospodarczych Włoch To czy Północ Może go pogrzebać czy Północ może stwierdzić, zdradziłeś nasze idee, zostań sobie w Rzymie, my się odrywamy? Ja myślę, że istnieje taka możliwość, Zastan tylko, te, tylko pozostaje timing. No Ruchy odśrodkowe, regionalizmów wszelakich są żywe w Europie, wbrew centralnej propagandzie, ale chyba nie aż na tyle, żeby spowodować zawalenie się państw narodowych tych powojennych ani Hiszpania na to nie wskazuje mimo bardzo licznych separatyzmów, co najmniej trzech żywych, które tam buzują cały czas i teraz nabrzmiewają właśnie między innymi z powodu masowej migracji i kryzysu gospodarczego pod spodem to samo dzieje się we Włoszech te zjawiska są wspólne dla peryferiów euro, które jest dodatkowym piętrem całej budowli państwowej, bo to jest de facto superpaństwo, jego namiastka na razie euro stanowi namiastkę tego superpaństwa, do którego dąży Emmanuel Macron i Angela Merkel ale skoro taka namiastka istnieje, ona cały czas jest w budowie to powoduje trzeba zauważyć dodatkowe napięcia na dole bo zostało dobudowane dodatkowe piętro do tej budowli na górze to tego superpaństwa które ma sprzeczne interesy zarówno z centrum politycznym narodowym w Rzymie jak i w Madrycie Jaki tym bardziej z tymi interesami regionalizmów, prawda? Czyli potęguje i przyspiesza te procesy gnilne. Między regionami a stolicami państw. Bruksela chciałaby się przedstawić w tej roli opiekunki uciśnionych, jako jedyne rozwiązanie na te kwestie regionalizmów i tych animozji między, między stolicami państw i regionami. Prawda? Widzimy te akcje: prawda? budujmy Europę regionów. Tak naprawdę, technicznie rzecz biorąc, politycznie. To jest nic innego niż zwód karciany, no to jest, to jest licytacja pusta. Oni udają, że są lekarstwem na coś, a tak naprawdę tylko są dodatkową irytacją do tych procesów. Ale wygląda to w kamerach dobrze, bo no tak, to rzeczywiście, to, to mamy taki europejski trybunał, w Luksemburgu, to on nas rozsądzi tak wiadomo, tutaj był taki przykład, prawda kilkunastu eurodeputowanych z Hiszpanii, to ich centralny rząd w Madrycie zaaresztował, a proszę Europa działa i dała im immunitet i, i kazała ich zwolnić z więzienia, prawda, bo mają immunitet więc tu to, to rzeczywiście to ten rząd brukselski działa, więc należy go popierać no ale to, to jest sztuka na kiju To są cuda Realnie rzecz biorąc W tych napięciach ekonomicznych Społecznych na dole To to kolejne piętro Które wymusza niechciane decyzje na stolicach narodowych zabierając im jeszcze kompetencje co mamy przecież na swojej skórze przeżywamy w naszej tak zwanej praworządności, kiedy nasza suwerenność wisi na włosku, bo trybunał w Luksemburgu potrafi jednym orzeczeniem przewrócić egzekucję ustaw podstawowych, które definiują porządek trójpodziału władz prawda? dyskusja o cała, całe zamieszanie o praworządność, o to się rozbija właśnie że to wyższe piętro po prostu ingeruje w nasz porządek wewnętrzny bez, bez żadnych skrupułów. oni wiedzą, że mają silniejszą rękę i to wykorzystują to samo dotyczy właśnie procesów gospodarczych i społecznych na dole Bruksela się nie patyczkuje realizując swoje interesy a jakie one są? No oni przecież to mówią wprost, one są neomarsistowskie i polegają na idei Europy bez granic, czyli regionalizmy są dobre, ale nie same w sobie, tylko dlatego są dobre, że niszczą państwa narodowe, korodują od środka i... De facto rozkładają te narodowe państwa i, prosz, i, i te duże regiony silne, proszą wtedy o opiekę Brukseli i Bruksela łaskawie im odpowiada „tak, idźcie do nas, przyjdźcie, my was tu rozsądzimy, bo Europa to jest nasza wspólna ojczyzna. Wy tam nie słuchajcie tego, co mówią tam w Madrycie czy tam w, w Rzymie, to nie ma znaczenia. Bruksela podejmie uchwałę, prawda, zbierze się tam komisarze uchwalą i tak będzie. No, widać, że no tu jest podstawowa sprzeczność, nie? I ja mam podejrzenie, że te ruchy nacjonalistyczne i antyimigranckie we Włoszech to ich istotny podtekst jest taki, że te regionalizmy one owszem buzują cały czas i wiadomo, że sardyńczycy i sardynki są bardzo dumni ze swojej przynależności etnicznej, że tu mamy taki region i on jest specjalny, tak, bo mieliśmy Napoleona, na Sycylii to mamy mafię, tak? i to wszystko jest bardzo ładnie, nasz regionalizm i mamy regionalną kuchnię i tak dalej to wszystko jest piękne, ale jak nam Bruksela miesza w kociołku i w Rzymie ustala jaki ma być następny rząd to już na to nie pozwolimy takie z obserwacji ulicznych tak na poziomie bruku podsłuchanych rozmów takie mam wrażenie i podobnie to chyba się odbywa we Francji kolorowej, multikulti no i chyba w innych państwach Europy także te państwa nowoczesnej demokracji mają już na tyle dojrzałe społeczeństwa, że ludzie rozumieją o co chodzi i co w tej rozgrywce jest ważne wiedzą, że państwo jako takie nasze narodowe, które już powstało i ma jakąś administrację, wspólny język i struktury zarządzania jest jakąś wartością wspólną to już abstrahując od tych haseł prawda, że mamy godło i śpiewamy hymn prawda, i mamy święto narodowe i tak dalej od tego abstrahując realnie patrząc na fakty Włoch jest Włochem i ma świadomość o swojej odrębności jak przejedzie przez Brenner do Austrii to jest zupełnie inny świat nie tylko dlatego, że mówią po niemiecku jest inny akcent, inna, inna, inna troszkę kultura tak? inna kultura tak jest, to są stulecia nawet być może tysiąclecia innych zwyczajów I, to, to, i Włosi wiedzą, że we Włoszech są u siebie, a w Austrii już u siebie nie są no, prawda być może jeszcze w jednym kantonie szwajcarskim byliby u siebie chociaż też nie do końca a Szwajcarzy patrzą na to wszystko troszkę inaczej Jednak oni mają swój mały własny landa. Kto nie mówi po niemiecku, ten jest B nie, Ale ja mówię nawet w tym kantonie włoskim rom, Romańskim tym, gdzie mówią po włosku w, w Szwajcarii Oni też na tych Włochów patrzą tak No, My możemy się porozumieć, ale, no, ale my jesteśmy Szwajcarami <grymne> <grymne> tak to, to, to, to wygląda Czyli, że nawet taki egzotyczny kraj typu Szwajcaria prawda, znaczek pocztowy i kilka banków e, bogatych oczywiście no to czuje się odrębnie że nie mówią czterema językami ale to jest inny naród że, oni czują wspólnotę e, taką e, e, ta, ta, ta, ta idea tej konfederacji Helvetika, ona jest naprawdę mocny, mocno ugruntowana w, w tej demokracji obywatelskiej na dole. Oni wierzą w to i oni to praktykują. Chodzą na wybory, mają te swoje plebiscyty, prawda, o każdej sprawie. Jak komuś się tam zamarzy, no to robi referendum i już. Mhm. No dobrze, to co z tymi Włochami? Ustaliliśmy, zgadzamy się co do osoby Salwiniego, tak? Salvini wkrótce będzie na pierwszych stronach gazet. Ustaliliśmy, że mamy rozbieżności co do przyszłości ruchów odśrodkowych we Włoszech. Przejdźmy, proponuję teraz, przejdźmy może do tego zasygnalizowanego zombie, czyli mężowie, dobywajcie mednieczów, matki, chowajcie córki, ale bowiem wchodzimy na temat banków. Ten temat. Znowu na temat forsy. No to jest. No cóż, no pieniądze rządzą światem, tak? A według sondażu Bloomberga z 2017 roku patrzę tutaj na, na, na bardzo ładny wykres mówiący jak zwolennicy różnych partii zapatrują się na banki. Czyli czy mają ogólnie zaufanie do banków, czy mają zaufanie do Banku Centralnego Włoch i zaufanie do Europejskiego Centralnego Banku. Więc z tego, co tutaj widzę, no to partia Berlusconiego, czyli demokratyczna partia... Tutaj, tutaj ma wielkie zaufanie do banków. Oczywiście można by się spodziewać, że te dwie partie antysystemowe, czyli Ruch Pięciu Gwiazd i Liga Północna, mają tutaj najmniejsze zaufanie. I rzeczywiście, no jest jeszcze Forza Italia, która w miarę troszeczkę mniejsza niż, Berlu, niż partia Berlusconiego. Natomiast no banki włoskie, no nie ukrywajmy, są w pewien sposób z stryczkiem na szyję Rzymu, tak? Mamy do czynienia z trzema wielkimi bankami. Jeden z nich to Unicredito, drugi z nich to Monte dei Pasi de Siena, a nazwę trzeciego, przyznam szczerze, zapomniałem, biję się w pierś. I teraz tak, Unicredito y, potwierdził w tym roku już y, obcinanie, tak? 6 tysięcy osób zostanie zwolnionych, Tutaj jest wielka afera, ponieważ związki zawodowe spodziewały się, że będzie, tego, że będzie tego mniej, o kilka tysięcy. 450 oddziałów zostanie zamkniętych. Monte dei Pasi z kolei, no to to jest bank zombie. To jest bank, który został kilka lat wstecz, można powiedzieć, zakupiony za symboliczne, za symboliczne euro przez rząd. Został znacjonalizowany Musi on spełniać pewne normy europejskie, to tak zwane plany restrukturyzacyjne. No i się okazało, że w kwartale czwartym tych planów nie spełnił, tak? No i co teraz z tymi bankami? Bo to jest to jest, to jest ciekawe w kontekście właśnie eurozony, tak? I walki z, ze strefą euro o, o, o, te, o, o, o dominację, o dominację pieniądza. No, tak jak w każdym przypadku. Uf, nadchodzącej upadłości. Tak to mówił jeden ze, ze znanych no, polityków salonowych. Jak, jak, jak przebiegała pańska upadłość? Jak pan stracił płynność? Jak pan splajtował? Na początku stopniowo, a potem nagle, od razu no i to właśnie tak się odbędzie na początku stopniowo malutkimi kroczkami obsuwaniem się o pół procenta procent, cofaniem się do tyłu to Włochy robią już od kilku lat dokładnie od dziesięciu czyli od tak zwanego wielkiego kryzysu finansowego i te kroczki do tyłu są przysypywane przez na mocy krótkotrwałych porozumień Czasami rozmów telefonicznych między zarządem Europejskiego Banku Centralnego, Bundesbanku i Ministerstwa Finansów w Rzymie. A jak jest gorąco, to wiadomo, trzeba coś zrobić. Tak? Tutaj trzeba zrobić przelew elektroniczny z jakiegoś tam konta na inne konto, żeby to się domknęło. No i sytuacja jest zażegnana, a często ceną polityczną za ten ruch jest. Roszada na stołku premiera Vide Berlusconi albo odwołany w ciągu jednego wieczora, prawda? Albo na stołku ministra finansów. No, teraz jak ostatnio jak był wyrzucony Salvini to na stołku wicepremiera. Więc za każdym z tych wypadków stoi jakiś motyw finansowy, jakieś tam siuchty w Europejskim Banku Centralnym, więc wiadomo, że centrala euro ma e, trzyma Rzym tak naprawdę za i skręca jak trzeba ale w pewnym momencie odzywa się głos rozsądku i mówi, zaraz, zaraz nie kręć tak mocno, bo ja w ogóle zmienię scenariusz, to znaczy ja porzucę ten ten scenariusz tej bajki i stworzę nowy bo mam jeszcze suwerenność narodową i mogę się wypisać z tego no, widzę te miniboty i tam inne alternatywne scenariusze, prawda? a to wyjdziemy sobie z EURO, a to wyjdziemy z Unii Europejskiej i tym, temu podobne to są motywy negocjacji o duże pieniądze rzędu setek miliardów no i tyle to, to są tak jak każde negocjacje prawda, o duże kwoty tutaj hamulców nie ma, no bo jeżeli się nie dogadamy, to będzie totalna zawałka na euro wszystko się rozsypie i do widzenia ale przecież tego nie chcemy bo nie chcemy chodzić w, w, w, w łapciach skory, prawda, i przeżyć depresji gospodarczej z obcięciem e, poziomu życia o 30-40%, tak Wszyscy Z wyjątkiem superbogaczy którzy, którzy zawsze będą żyli w dostatku Tego nie chcemy Bo to byłby wielki ból Zwłaszcza dla najbiedniejszych Których są dziesiątki milionów Więc no, tego nie chcemy No ale Jeżeli Przykręcacie nam za mocno śrubę To będziemy tym szantażować Dobrze to my te dziesiątki milionów Wyprowadzimy na ulicę Bo doprowadziliście nas do rozpaczy i to się toczy te procesy społeczne toczą się jakby własnym torem one jak przekroczą pewną granicę bólu i niesmaku tak jak to ma miejsce w Paryżu obecnie, to one zaczynają żyć własnym życiem ja nie zgaduję, że żółte kamizelki zostały założone przez jakiś profesjonalistów widać ich rękę w tych działaniach skoordynowanych które organizacji, która jest zdecentralizowane i nie wiadomo jakie ma przywództwo, ale jednak działa bardzo koherentnie ludzie, ci prawdziwi ci demonstrujący, różni to są czasami nauczyciele, czasami adwokaci, lekarze motorniczy yy, piloci samolotów yy, sekretarki, różne związki zawodowe tam biorą w tym udział czasami nawet biją się strażacy z policjantami w ramach tych rozrywek na świeżym powietrzu to jest ruch autentyczny. Być może pomysł był jakiś taki z zewnątrz inspirowany, ale grunt jest podatny i wystarczyło iskrę rzucić się za ogniem. To to płonie ponad rok już i wcale nie wygasa. To jest ruch, który będzie przyniesie kolejne ruchy buntu, kolejne odsłony, tylko czeka na, na następną okazję jakiś duży konflikt i znowu to się rozpali bardzo e, błyskotliwym płomieniem, to zresztą widać w miejscach takich ukrytych do tego media nie podają ale to w, można na Twitterze gdzieś tam znaleźć w trzeciej kolumnie z tyłu, że są no, włos się jeży na głowie chuliganeria na przykład atakuje policjantów, podpala im radiowóz no to się dzieje na ulicach dużych francuskich miast obecnie Wściekłość młodego pokolenia, tych milenialców, którzy mają ponad 20% poziom bezrobocia, ona nie zna granic, bo młody człowiek, który nie ma żadnych perspektyw, że nie ma stabilnego zatrudnienia, a jeżeli ma to dorywcze gdzieś tam pracuje w McDonaldzie, co nie pokrywa jego kosztów utrzymania i mieszka cały czas u rodziców, ta frustracja rodzi agresję, ona jest uzasadniona. I to nie dotyczy jakichś 15, 20 tysięcy, to są miliony młodych ludzi. No, i do tego dodamy jeszcze ingrediencje w postaci milionów kolorowych, którzy czują się, że tak powiem, wykluczeni z samej definicji, są na aucie. No to mamy multiculti. Z grochem, prawda? Na ulicach. Więc. Ja nie mówię, że to musi doprowadzić do jakiejś rewolucji zaraz przewrócą makrona i zrobią, pozbawią makrele urzędu i tak Nie to nie, nie, nie w tym rzeczy jest. Tylko po prostu poziom społecznego niezadowolenia i tego, tego niesmaku, który już jest wyczuwalny. Ludzie chodzą z, z, zdenerwowani, od świtu do nocy na zach w zachodzie Europy obecnie zamieniliśmy się rolami my to może tego nie zauważamy ale zwróćmy na to uwagę bo teraz Polacy dużo jeżdżą za granicę myśmy dokonali jakiegoś przewrotu cywilizacyjnego bo za komuny, zaledwie jedno pokolenie wstecz wszyscy w Polsce chodzili z opuszczonymi głowami od rana do nocy narzekali, że byli nieszczęśliwi obecnie zaczynają być trochę uśmiechnięci jeszcze są chamscy na ulicy tak nieprzyjaźni ale już zadowoleni w tych sondażach z życia. A na zachodzie Europy jest przeciwnie. Oni wszyscy są nieszczęśliwi obecnie. Dlaczego? No właśnie to jest syndrom tej choroby. Skończyły się perspektywy wzrostu i rozwoju. Burzone są więzi społeczne. Ludzie przestają wierzyć w cokolwiek rozpada im się rodzina, stracą pracę zarobki nie wystarczają do pierwszego i jeszcze tam robią reformę emerytur że już wiadomo, że za 10 lat w ogóle już nie będzie z czego żyć więc no, to wszystko codziennie negatywne informacje bombardowanie od świtu do nocy nie ma nic pozytywnego no to czego oczekiwać niż społecznego buntu niezadowolenia i agresji no tutaj w temacie, w temacie właśnie bezrobocia, bo to się wszystko wiąże, tak? Człowiek, który pracuje, jest w stanie się utrzymać, coś odłożyć, żyć sobie szczęśliwie, spokojnie, nie ma potrzeby zazwyczaj wychodzić z kamieniami yy, i rzucać w policję, tak? Gorzej, jeżeli mówimy właśnie o człowieku, którego nie stać na przeżycie od pierwszego do pierwszego, który ma perspektywę tylko i wyłącznie pracy w McDonaldzie, czy tak naprawdę... Yy, może pomarzyć sobie o zakupie nieruchomości, tak jak o, mówią o tym dzisiejsi milenialsi. To we Włoszech jak kształtują się te statystyki? No, to bezrobocie. Na grudzień y, 2019 roku no, nie wygląda jeszcze aż tragicznie. Można by tak powiedzieć. Jest 9,8%. Natomiast, jeżeli już wejdziemy w y, oficjalne statystyki a propos bezrobocia wśród młodych no to tutaj już mamy 28, prawie 29% czyli powiedzmy co trzeci, prawie co trzeci młody Włoch jest bezrobotny ale to jest tragedia to jest... społeczna bo szczególnie ci ludzie muszą mieć otwarte drzwi do przyszłości bo inaczej tej przyszłości nie będzie mhm. a oczywiście a oczywiście z no... Ludzi, którzy dzisiaj są na przykład dziadkami czy ojcami trzeba czy matkami, czy babciami trzeba wspomóc socjalem, rentami, emeryturami tak? Natomiast we Włoszech, co ciekawe no ta piramida ludności też nie wygląda za ciekawie Włochy zaczynają być społeczeństwem od dłuższego czasu starzejącym się Tutaj niedawno podnosił to prezydent Włoch który stwierdził, że który podając statystyki, to chyba była dzietność na poziomie 1,6 albo 1,4, gdzie, gdzie przy dzietności 2,0 mówimy o utrzymaniu status quo populacji, tak? No, z tego się bierze ogromny ból, który czeka Włochów, bo ta odwrócona piramida no, przynosi ekonomiczne skutki w emeryturach. No, tragiczne, mm. bo tak zwana kohorta młodych ludzi musi zapracować na rosnącą kohortę emerytów, która się powiększa, bo coraz większa ich liczba przechodzi z roku na rok na emeryturę, a ta kohorta strumień młodych ludzi zdolnych do pracy obecnie się zawęża, czyli coraz większą liczbę trzeba emerytów utrzymać na głowę pracującego, ale jest jeszcze gorzej, bo ci młodzi, którzy muszą na te emerytury zapracować, no to oni nie mają roboty. No to jak oni mogą zapracować na te emerytury, skoro nie mają pracy? No to jest bardzo dobre pytanie. To jest całe sedno tej tragicznej sytuacji, a jedyne z niej racjonalne wyjście arytmetyczne jest takie, że system emerytalny po prostu z powodów demograficznych się musi zawalić i on się zawali to jest aksjomat arytmetyki to wiadomo, jest to pytanie kiedy czy za 5, czy za 15 lat my to możemy sobie w naszym ZUSie odsunąć może do 20 ale mamy podobny problem i powiedzmy sobie prawdę bo z rachunków trzeba się uczyć w szkole ja wiem, że teraz jest nowy cykl nauczania, że już w ogóle matematyki się nie, nau nie naucza bo po co, to jest nikomu niepotrzebne ale jeżeli chcesz zrozumieć o co chodzi to Ci polecam kurs między szóstą a siódmą klasą podstawówki starszej, tej, tej dawnej sprzed reformy, trzeciej z kolei to, to tam były takie procenty i to, takie różne tam sztuki, prawda, co się stanie za 5, za 10 lat to można sobie tam poskładać z tych kawałków w perspektywie tych kilku lat do przodu no i wychodzi tam, że no rzeczywiście jeżeli maleje liczba urodzeń to oczekujemy na kryzys systemu emerytalnego w przyszłości po prostu, bo te rachunki się nie będą zgadzały no no skoro się nie zgadzają, no to jest pytanie, kiedy nastąpi moment przełomu, kiedy do tej kasy będzie więcej, będzie więcej z niej pobierane, niż będzie wpływało. I to my w Polsce już ćwiczymy, bo przecież co roku jest tak zwana dopłata, no z różnych tam powodów, bo te, te składniki się zmieniają, nie? dopłata do, do, do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To jest, to jest jeden z punktów budżetowych i warto akurat ten punkt studiować, jak kolejne ekipy z roku na rok to traktują. Ta dopłata do FUS-u w Polsce mimo pozytywnej koniunktury nie maleje. Czyli napięcie pokoleniowe, to demograficzne na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych rośnie. W Polsce. No skoro rośnie, mimo rządów dobrej zmiany i mimo tych korzystnych tendencji i wszystko, idziemy ku uświetlonej przyszłości, wiadomo, że duda nas poprowadzi. Okej. Okay. Ale w realnych liczbach, no jak to wygląda? No wygląda, że na... obecnie żeśmy ten spodziewany krach odsunęli i tam o 2-3 lata do przodu. No to jest pewien sukces, no ale nie aż taki, żeby się tym podniecasz, prawda? No bo... Słabo no, to Matematyka jest nieobłagana dlatego jej się nie naucza, bo po co u durniów uczyć podstaw rozumienia świata? Ale... matematyka jest niepolityczna ponieważ matematyka posiada w swoich zasobach cyfrę definiującą ilość płci a jak wiadomo tych jest nieskończenie wiele prawda? Tak. no tak, tego jeżeli naszego... durniów się tym zajmie i będą liczyli swoje płcie i walczyli o to na ulicach to nie będą liczyli słupków bo nie, bo nie ogarniają tego mentalnie no, to mamy spokój na razie no, ale... no, a, a propos jeszcze włoskiej młodej emigracji, no to tutaj nie wspominam o diasporze, tak? Roz, y, Która na przykład żyje w Stanach Zjednoczonych, ale spośród młodego pokolenia większość, y, większość y, em, ekspatów, czyli emigrantów y, wędruje do Niemiec, wędruje do Szwajcarii, wędruje do Francji. Y, dwie, trzecie, dwie trzecie zostaje w Europie około natomiast reszta rozjeżdża się po świecie głównie celując w północną Amerykę, czyli tak naprawdę no nic niespodziewanego no ale zaobserwujmy cechy wspólne, gatunkowe tego zjawiska młode pokolenie wchodzące w aktywność zawodową z peryferiów euro od dłuższego już czasu a tendencja ta narasta ucieka z kraju pochodzenia nie dlatego, że są otwarte granice i oni czują się obywatelami Europy, tylko dlatego że nie mają u siebie w domu ekonomicznych podstaw do przetrwania i rozwoju, więc szukają szczęścia za granicą, gdzie? w państwach także starzejących się ale bogatszych i mających przewagę konkurencyjną w gospodarce czyli Włosi wędrują na północ na przykład do Niemiec dlaczego? bo niemiecka gospodarka chłonie siłę roboczą zwłaszcza młodą i wykształconą bo ma dla nich zatrudnienie bo w tych fabrykach, w tych sieciach handlowych i tak dalej wypracowują marże zysku i produkt czy usługa czy nawet przedsiębiorstwo handlowe z Niemiec ma przewagę konkurencyjną wobec firmy włoskiej dlaczego? no bo euro niemieckie jest lepsze od włoskiego. Lepsze jest. I to widać na tych statystykach porównawczych, że w przeciągu ostatnich 20 lat Włosi systematycznie rok w rok tracili dystans do Niemiec. Bo być może były lata lepsze, gorsze i tam był czasami pozytywny wzrost gospodarczy nominalnie, ale Niemcy za w każdym roku Mieli wyższy wzrost gospodarczy od włoskiego. I przez to jedno pokolenie Niemcy prześcignęli Włochów względnie o jakąś jedną czwartą już. Bo te procenty się pododawały. I to jest, to, to jest trend. On jest twardy, sztywny. Tutaj muszą mieć jakieś znaczenie czynniki w fundamentalne, jakie one są no historyczne społeczne także monetarne, stwierdzające że w Niemczech się generalnie produkuje taniej niż we Włoszech oni mają przewagę konkurencyjną we wspólnej strefie euro jeżeli mamy, uwspólnimy walutę w Niemczech i we Włoszech, to się okaże że po kilku latach Niemcy będą więcej zarabiali od Włochów no i to robią i te, ten dystans narasta bo te procenty się nakładają na siebie no i ceną za to jest migracja z południa z peryferiów do centrum euro bo na południu się żyje biedniej no i nie ma perspektyw bo jest strukturalne bezrobocie ludzi młodych no 30% bezrobocia to jest społeczna tra tragedia nazwijmy to po imieniu, to jest społeczna katastrofa bo ja nie mówię o tym, że bardzo kocham młodych ludzi albo ich nienawidzę to nie ma znaczenia, obiektywnie patrząc oni muszą zapracować na emerytury mało tego, oni muszą wychować potomstwo po to, żeby te liczby się pododawały i żeby z tych dwojga rodziców powstało co najmniej dwoje dzieci jeżeli oni dzisiaj nie mają roboty, to kiedy oni te dzieci urodzą? No, przykład 500 plus w Polsce mógłby tutaj... I u Orbana ten sam... Ale Orban robi to samo z powodów niżu demograficznego. Prezydent Rosji, ten złowieszczy Putin, robi dokładnie to samo u siebie w Rosji w czasach zapaści demograficznej po prostu daje jakieś bezzwrotne kredyty, zwolnienia podatkowe i to, na trzecie dziecko i, i różne inne cuda. Tutaj repertuar jest ograniczony. Tak, ponieważ nie można po prostu podnieść cen, ponieważ z dnia na... Przepraszam, cen, ceny można, yy, pensji, ponieważ yy, z dnia na dzień gospodarka przestałaby być nazwijmy to konkurencyjna, tak? W szczególności jeżeli mówimy o krajach, w których najwię... na... jedynym powodem, albo jednym z głównych powodów, żeby przenieść fabrykę do takiego kraju, jest właśnie niski koszt płacy dla pracownika. Tak? Nisk, niskie koszta stałe, niskie koszta zmienne. Więc dlatego, dlatego mówimy tutaj o, o właśnie tak zwanym bezwrotnym kredycie, z, bezwrotnym kredycie, z tym, że nie dla wszystkich obywateli, ale tylko dla tych wybranych, dla tych, którzy zagrają w, w grę z zasadami, które państwo chce czyli na przykładu dzienność no ale to, to jest niezbędnie żywotnie potrzebne nie dlatego, żebyśmy się cieszyli że mamy ileś tam tysięcy więcej tylko dlatego, że ZUS musi funkcjonować bo te liczby muszą się zgadzać po prostu demografia nie znosi oszustów bo to się odbije no jeżeli ci ludzie wyjadą będą zarabiali dla kogo innego pracowali no to zostaliśmy obrabowani gospodarki peryferiów euro przeżywają krwotok najlepszej substancji bo młodzi ludzie wszędzie są najbardziej aktywni są najlepszymi konsumentami są dynamiczni i tworzą produkcję, to jest jądro całego rynku do czterdziestki, a potem to już to nawet reklamy nie ogląda i to, to już nie, nic mu tam się nie podoba a młody człowiek mówi, to zaświeci, tam to zaświeci kupi Lexusa a to chce zaszpanować, prawda, i na dyskotekę i pojedzie gdzieś na narty za granicę no wszystko się kręci no i jeszcze przy okazji gdzieś tam zrobi dziecko no, no to mamy pozytywny wskaźnik dzietności, tak? Ale to wszystko ci ludzie młodzi. Więc muszą pracować. Oni muszą zasuwać. No, okrągło. A jak mają bezrobocie, to co oni robią? Siedzą gdzieś w pubie, ćpają jakiś syf i w przerwach z tej desperacji podpalają radiowozy. No, to jest... Bo albo emigrują i zarabiają na czyjeś inne emerytury i na swoją pensję. No, z, z jak to mówią w żadnym z tych wypadków w żadnym, to, w żadnym z tych wypadków dla ich państwa, ojczyzny nie ma to pozytywnego pozytywnego wpływu, tak? no właśnie więc tutaj warto zachować takie rudymenta zdrowego rozsądku no ja wiem, że ludzie są dokuczliwi, tak no mają różne tam żądania płacowe i to i tamto chcą no ale po ludzku na to spojrzawszy, to no jednak trzeba ludziom pozwolić żyć. To wtedy wszystko się kręci. Prawda? Ja tobie pozwolę, ty mi pozwolisz i razem coś zbudujemy i będzie działało. A jak się zaczniemy tutaj nawzajem wyżerać, no to zyskają tylko nasi wrogowie. I myślę, że jest to piękna myśl, którą możemy uznać za kredo i myśl przewodnią dzisiejszego odcinka, Mielenia ze Zorem na bogato, a także jako konkluzję. Zezowaty Zoros, tygodniowy przegląd wydarzeń i Enemies bogaty men, finanse i polityka. To był kolejny odcinek Mielenia ze Zorem na bogato. Dziękujemy, słyszymy się za tydzień.